To jest ten Mateusz 25, 31. Może przeczytam? To, to chodzi o dwa wersy, generalnie. znaczy o jeden. Gdy zaś przyjdzie Syn Człowieczy w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jednych od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Więc ja natknęłam się na taką interpretację tego wszystkie narody, że to będą rozdzielone narody, a nie jednostki. Ja zawsze myślałam, że będą poszczególne osoby. No, ktoś jest owcą, ktoś jest kozłem, no. prawda? Usłyszałam interpretację, że to będą narody. Jakby naród jakiś, nie wiem, no, sprzyjający Izraelowi, tam no, jakiś nazwijmy to pozytywny. No ja też myślę, że każdy osobno. Ja, nie, jak można no, no, prowadzić. Nie, nie tak. by Tutaj nie jest powiedziane, że narody będą od siebie oddzielone tylko, że będą zgromadzone wszystkie narody co oznacza, no. że wszyscy ludzie ze wszystkich narodów czyli tam jest to sąd powszechny sąd nad wszystkimi narodami czyli nad wszystkimi ludźmi, żyjącymi na ziemi więc myślę, że to bardziej w tym sensie natomiast tutaj właśnie dalsza część wydaje się wskazywać na jednostki że te jednostki są oddzielone tak. i każdy poniesie tak. odpowiedzialność za własne czyny. Pismo nie mówi o jakiejś zbiorowej odpowiedzialności narodowej, tylko jak każdy z nas traktował drugiego człowieka. Niestety są takie nauczania, różne tendencje, szczególnie jeśli chodzi o Izraela, moim zdaniem zupełnie nieuzasadnione w świetle nowego przymierza że teraz mamy błogosławić tego Izraela, mamy się o nich modlić jak będziemy ich błogosławić i modlić się to będziemy błogosławieni tym błogosławieństwem Abrahama. Ja wierzę, że mamy wszystkie się modlić o Izraela też ale nie teraz, że oni mają być jakimś tutaj szczególnym obiektem naszej naszego wsparcia, tak jak widzimy no niestety przez wieki i dzisiaj też, no wielu Żydów tylko dlatego, że jest Żydami z pochodzenia nie są ludźmi, których trzeba wspierać. Są, tak samo y, potrzebują zbawienia, tak samo potrzebują przemiany myślenia i działania. I wiele rzeczy, które robią są bezbożne. Są wrogie Chrystusowi, wrogie Ewangelii, wrogie Bogu na, na, na wszelki sposób. Więc teraz takie ślepe wpatrzenie się w nich i wspieranie ich we wszystkim, moim zdaniem, jest w ogóle niebiblijne. Jak czytamy dzieje apostolskie, widzimy, jak surowo apostołowie do nich się odnoszą. Pan Jezus mówi: Królestwo będzie wam zabrane i dane innemu narodowi, który będzie im służył. Więc ta cała propaganda proizraelska, moim zdaniem, w dużej mierze jest oparta na kilku wybranych wierszach ze Starego Testamentu, które oczywiście. Wskazują nam jakieś światło, ale w nowym, w świetle nowego przymierza, nie widzę tego podziału, nie widzę tej różnicy, nie widzę tego wywyższenia narodu. Owszem, Biblia mówi, że Bóg ma dla nich jeszcze plan, Ukraińców końca wieków, zamierza ich użyć i, i, i ich zbawić, wielu z nich, więc tego oczekujemy. O to się módmy, tego oczekujemy. Natomiast taka, mówię, ślepa ślepa propaganda wspierania ich we wszystkim no, jest niedorzeczna, bo wiele rzeczy, które robią są bezbożne i tam dzisiaj no, jest naprawdę garstka wierzących ludzi w pośród nich, a, a duża część jest albo świecka, albo tak wroga chrześcijaństwu w swoim zaślepieniu religijnym, że no, tak jak Paweł, powinniśmy raczej ubolewać nad nimi i, i płakać i, i modlić się o ich zbawienie po prostu, no, o zbawienie, tak. Głosić im Chrystusa, tak jak wszystkim innym narodom. Wszystkich się przecież mówimy, prawda? No tylko Izrael. Mhm. Tak, czytałem, przepraszam, słowo, że niż z Izraelu takich naprawdę wierzących, to są kilka procent. Większość to są 70%, tak procent, tak? chyba, nie? To, coś Więcej tak? nawet. Tak? Pod 90, mhm. nie może to naprawdę, garstka takich... Byli, teraz stawie, mówię teraz o, o o tych, którzy i tą i, i, i, i, i, religię, izraelską i wyznają. Jest parę... A reszta to są ateiści, którzy żyją w jak najgorszy świat. Wziąłem parę filmów dokumentalnych o Izraelu, to się... Włosy... Ży, to jest Europa Zachodnia, najgorszy wydanie. Oni tam te parady przecież bardzo... Uznają, Wszystko mają. Żyją tak jak tak mi ciało pozwala. Nawet trzy ostatnie z wstąpię, Pracowałem w Anglii, w kurtowni książek z Żydami takimi z tymi, co no, wiesz, tradycyjnymi, tak? Mm -hmm. ortodoksami ortodoksami pracowałem no. parę tygodni oh. to rozmowy, jakie toczyli Do no, chwała Bogu, że po angielsku gadali no to po prostu świat do mnie mm -hmm. tylko pierwsze zadanie Marek sobie chciał powiedzieć no, że zaraz się znajdzie wierzy, że żenaty, u nas jest raz ciach, ciach są kobiety, które by chciały i to niby coś wierzący bo to w tych, wiesz, cały czas w tych koszulach chodzi i tak, tak, i tak, i tak, i tak, i taki do mnie teksty. Ja bym po prostu byłem zgroszony czym, jak to powiedzieć. Hmm. Zamanek, chociaż dużo z nich też <kłysyjna> miało, że nie polskie i tak dalej. Niektórzy mówili po polsku. Po prostu świat, to, to nic co to nie było wspólnego. Bo tam, gdzie mieszkaliśmy, była duża diaspora, tam w tym miasteczku, gdzie się to 3-4 tysiące. Cała dzielnica była. O, to dużo. Tych, no tych... Tak. tych. Kapelu, w kapeluszach... Łatwo było poznać kapelusz w kapeluszach. Kapeluszach, no. no, tak. A Te sznurki takie, nie? W koszulach śmiertelnych, nie. tak? Bo oni chcą pomóc gotowi, żeby... odejść w każdej chwili. To jest, ten, ta koszula coś symbolizuje. Są pseboleki, a Paweł pewnie lepiej wie. Ja tak czytam, no, że to jest symbol, że on jest gotowy na śmierć. No ale nie wiadomo, czy to prawda, czy... Znaczy, ja tak to, co oni mówiłaś ja się wydam. A oni biorę tak macie tak Aha. No i No i wszystko koszerne jedli, nie? Tak, koszerne, wódka, wszystko koszerne. Po tak. i wszystko koszerne. I oni byli załamani już nie będę gadał. Bo u nich sklepie. U nas też tam było paru braci. O sklepy mój też nie jest sklepy. I takich Tomek. W Tomek. Chodź Chodźły tam tamtego. Bo, bo do zobaczymy co koszenne, nie? Bo tak Nie dochodzi. To ceny takie były. Jakieś hmm. tam pączka półtora, półta, dwa. Dlatego jak ich widziałem, ja dużo gadam. Oni wieczorami czaili się w Tesco. Bo, to, bo oni są wielodzietne rodziny. To to, co oni płacili bardzo nędznie, no, bo mieli ja najniższe pensje płacą na przez tych swoich nie, współbraci, bo oni nie mogli pracować indziej, tylko u swojego, bo inaczej by soboty nie wolnego hmm. i wolniej. No to oni tylko patrzyli się na, jak przeceny wczesko wieczorem, to pełno tych <grystanie> rzucali się. Bo tam jest dużo, dużo, bo dwa, trzy, cztery razy tak nie. Bardzo biednie żyją ogólnie tam. Ja już przepraszam. Otwórzmy dzieje apostolskie, jedenasty rozdział. Tu jeszcze kilka wierszy nam zostało z jedenastego rozdziału. Dokończmy ten jedenasty rozdział. Ostatnio tutaj, czytaliśmy, ostatnio tutaj czytaliśmy, jak niektórzy bieżący z Cypru i Cyreny głosili również nie tylko Żydom, ale i Helenistom, gdy przybyli do Antiochii i czytamy, że wielu z nich się nawróciło do Pana i później tam bracia z Jerozolimy, jak o tym usłyszeli, wysłali tam Barnabę pełnego Ducha Świętego, wiary. I Barnaba postanowił udać się do Tarsu, aby szukać Saula. I wiersz 26 mówi, że gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. I przez cały rok zbierali się z tym zborem i nauczali wielu. I w Antiochii po raz pierwszy uczniów nazwano chrześcijanami. Czyli widzimy, dopiero tutaj pojawia się takie przezwisko chyba, ponieważ do tej pory byli nazywani uczniami, a tutaj nazwano ich. Nie jest powiedziane, że oni się nazwali, mhm. tylko wygląda, że ludzie z zewnątrz. Nie pali się w sposób no, w jakiś sposób właśnie wygląda to jak jakaś forma taka, a to są ci chrystusowcy, tak? to są ci, którzy głoszą Chrystusa, którzy wierzą w Chrystusa, bo to słowo chrześcijan nie jest związane z chrzem, jak niektórzy tylko myślą, Chrystusem. tylko z Chrystusem, więc tutaj po raz pierwszy nadano im taką nazwę, która widzimy się przyjęła. Rzeczywiście chrześcijanie poczytywali to sobie za honor, że są utożsamiani ze swoim Panem. I myślę, że my również nie widzimy w tym żadnej ujmy, tylko wręcz przeciwnie. Chcielibyśmy, żeby ludzie nas utożsamiali z Panem Jezusem. Mhm. I czytamy, że w tych dniach, czyli chyba w ciągu tego roku jeszcze, przybyli z Jerozolimy do Antiochii prorocy, A więc tutaj mamy no, po raz pierwszy w dziejach apostolskich nazwanie kogoś prorokiem i jeden z nich, z tych właśnie proroków, czyli w jakiś sposób byli rozpoznani jako ci, którzy mają dar prorokowania czy służbę prorokowania. Jeden z nich imieniem Agabus, powstał i oznajmił przez ducha, że w całej ziemi nastanie wielki głód. Czyli widzieliśmy już wcześniej, jak Duch Święty przemawiał, kilkakrotnie już w dziejach apostolskich widzieliśmy takie sytuacje, gdzie Duch Święty coś objawiał, w jakiś sposób przemawiał i widzieliśmy, że było to właśnie bardzo konkretne i tutaj również, kiedy ten właśnie natchniony przez Ducha Świętego Agawos yy, przemawiał, to mówił o konkretnej rzeczy, która się miała wydarzyć i rzeczywiście się wydarzyła. Bo dalsza część tego wiersza mówi, że ten głód nastał za cesarza Chlaudiusza. I w jakimś celu ten Agawos to oznajmiał, bo wiersz 29 mówi, że uczniowie... Każdy z nich według swoich możliwości postanowili posłać pomoc do braci, którzy mieszkali w Judei. I tak też zrobili, posyłając tą pomoc starszym w Jerozolimie przez ręce Barnaby i Saula. Czyli tutaj mamy jakieś objawienie przez Ducha Świętego tego, co ma się wydarzyć, i kiedy to się dzieje, no to widzimy, że uczniowie na to reagują, reagują wspieraniem tych, którzy są w potrzebie. I później też widzimy w listach apostolskich, w liście do Koryntian, w liście do Rzymian, apostoł Paweł też mówi o tej zbiórce na ubogich w Jerozolimie, więc to była dłuższa potrzeba. W Tamtej społeczności, takiego materialnego wsparcia, i te pogańskie zbory, bracia z tych spogan, z widać, e, poczuwali się do troski o tych w Jerozolimie czy tutaj w Judei i rzeczywiście wspierali ich według swoich możliwości. Więc tutaj myślę, że mamy taki biblijny wzorzec tego, że Kościół nie tylko troszczy się o swoje potrzeby, o tych, którzy są blisko, ale kiedy słyszymy o naszych braciach, siostrach w różnych miejscach, w jakichś potrzebach, no to myślę, dobrze jest i winne jest to, żeby w miarę możliwości wspierać ich, pomagać im. Tutaj oczywiście też widzimy, że oni, zobaczcie, dołożyli starań, żeby ta pomoc do nich dotarła. Posłali, ją, posłali tą pomoc przez Barnabę i Saula, którzy cieszyli się zaufaniem. I to na pewno jest dla nas ważne, że jeśli gdzieś tam wspieramy coś, to chcemy, żeby te pieniądze dotarły, dotarły tam, gdzie je posyłamy, a nie żeby ktoś tam po drodze je sobie do kieszeni schował, czy, mm. czy jakaś część poszła na jakieś nie wiadomo jakie ja działania. Więc tutaj widać, oni pilnowali tego. Jak później zobaczymy w dalszej części dziejów apostolskich, to było coś, do czego przykładali wielką wagę. Jeżeli gdzieś jakieś pieniądze szły, to oni dokładali starań, żeby nikt o nic ich nie posądził. Niestety, patrząc na późniejszą historię Kościoła, widzimy, że często pieniądze były takim tematem... No, tak. Nie, był, nie, było, nie było tej przejrzystości, nie było tej klarowności, co się robi z pieniędzmi, gdzie te pieniądze są, ile tych pieniędzy jest, na jakie cele są przeznaczane. I widzimy z czasem, ludzie chytrzy, chciwi, no niestety wykorzystywali właśnie tą taką niewłaściwe podejście do, do pieniędzy w kościele i pchali je w swoje kieszanie. I do dzisiaj dnia myślę, że wielu ludzi jest zgorszonych i gdzieś tam niechętnych, do, żeby w ogóle dawać, no bo obawiają się, że jacyś ludzie po prostu te pieniądze w niewłaściwy sposób wykorzystają. I mówię, na przestrzeni wieków było wiele nadużyć, wiele różnych takich e, sytuacji, gdzie Kościół był bogaty, a od ludzi próbowano wycisnąć ostatni grosz i, i, i no, ci, ci właśnie duchowni tak zwani żyli w przepychu. I do dzisiaj w wielu miejscach to ma miejsce niestety, nie tylko wśród rzymskich katolików, ale w różnych grupach. Są ludzie, którzy, tak jak Paweł mówi, myślą, że z pobożności można ciągnąć zyski. I wykorzystują innych, i, i, i wszelkimi sposobami, no, czasami wręcz perfidnie, wyciskają od ludzi te pieniądze, a sami żyją jak w pączki w maśle, nie patrząc na to, że często ludzie naprawdę z ubóstwa dają, chcą jakoś wesprzeć tą służbę Bożą, chcą mieć udział. Tej, w tej służbie królestwa, a niestety, no, kiedy nie ma tej przejrzystości finansowej, to, to niestety jest, jest zagrożenie nadużyć. I tutaj, myślę, jest to bardzo ważne, żeby trzymać się tych biblijnych wzorców: żeby bracia siostry mogli zawsze wiedzieć, ile jest pieniędzy, na co te pieniądze są przeznaczane, w jaki sposób zbór gospodaruje tymi pieniędzmi, żeby te rzeczy były jawne żeby nie było jakichś podejrzeń, domysłów, czy co gorsza jakichś nadużyć. Bo niestety i dzisiaj słyszymy z różnych stron, że takie rzeczy się zdarzają. Więc tutaj widzimy z jednej strony potrzebę, z drugiej objawienie ducha przez proroka i później też taką właśnie mądrą pomoc braci, tym, którzy byli w potrzebie, w Judei. Mhm. Ten Agabos jeszcze później się pojawi, po raz kolejny będzie prorokował i też będzie mówił prawdziwe rzeczy, więc widać, że jest to Boży, Boży człowiek. No i tutaj, ci, ci, ja nie wiem, ja powiem szczerze, nie spotkałem jeszcze takiego Agabosa, takiego proroka, który by w ten sposób prorokował, przynajmniej sobie nie przypominam. Żebym gdziekolwiek spotkał takiego człowieka. Ale na co, w życiu czy w piśmie? Nie, no w życiu. Życia. W życiu. Mówię, nie pamiętam takiego człowieka, który by no, tak, takie precyzyjne jakieś proroctwa mówił, które tak, rzeczywiście tak. się zrealizowały. Z, z, w internecie można różnych zobaczyć, którzy się podają za proroków. Były też, był też Dawid Wilkerson, który prorokował różne rzeczy. Ale niestety nie wszystkie się spełniły, więc też jest to wątpliwe, ile z tego jego prorokowania było z ducha, ile było jakimś jego przemyśleniem, jakimś przewidywaniem, odczuciem, jakąś jego wizją. Natomiast myślę, że żeby kogoś nazwać prorokiem, tak jak tutaj, no to jednak musi być ta precyzyjność, która jest znamieniem prawdziwych proroków. Jeżeli ludzie raz trafiają, raz nie trafiają, to nie brzmi to dla mnie jak prorok, nie brzmi to dla mnie jak biblijne prorostwo, tylko bardziej takie no, jakieś nie wiem, odczucia, przeczucia, czasami przewidywania ludzkie. Trudno powiedzieć, natomiast no, myślę, że musimy być ostrożni przed takim łatwowiernym wierzeniem ludziom, którzy się sami szczególnie podają za proroków, którzy się tak prezentują jako prorocy i różne rzeczy mówią. I wystarczy tylko, mówię troszeczkę, cofnąć się wstecz, po, posłuchać, jeżeli są nagrania dzisiaj ich jakiś tam proroc wcześniejszych, no i zobaczyć, ile z tego było Wszystko. konkretne, ile z tego rzeczywiście się spełniło. A ile były to puste słowa, z których nikt dzisiaj, mówię, nie wyciąga wniosków, nie weryfikuje. Dzisiaj rozmawiałem z takimi właśnie dwoma paniami tutaj tej chorowie od Świadków Jehowy I, i tam właśnie pytałem ich o te ich ciało kierownicze i o te ich proroctwa. No, one no tak bardzo wymijająco odpowiadały, nie bardzo chciały podejmować temat w ogóle. Ale to jest dla mnie taki dramatyczny przykład. Ludzi, którzy ślepo są wpatrzeni w, jakiś, w jakąś garstkę ludzi, którzy się podają za Bożych Pomazańców i cokolwiek oni powiedzą, no to ludzie ślepo to przyjmują, ślepo idą za tym. I to niestety, mówię, nie jest tylko w organizacji, tylko w kościele rzymskim, ale również i w ewangelicznych społecznościach. Wielu ludzi w swej naiwności no idzie za takimi samozwańczymi prorokami, więc tutaj mamy świadectwo natchnione, że to proroctwo, które było wypowiedziane, rzeczywiście się wypełniło i jak widać było też jakąś tutaj zapowiedzią tego, co, co uczniowie <Ky> mieli zrobić. To co, będziemy czytali dwunasty rozdział. Czytamy tutaj, że w tym czasie król Herod zaczął gnębić niektórych członków kościoła i zabił mieczem Jakuba, brata Jana, widząc, że to podobało się Żydom, postanowił schwytać także Piotra. A były to dni Przaśników. Czyli tutaj wracamy do Jerozolimy i dalej ta, ta część dziejów apostolskich opisuje, co działo się w Jerozolimie. Tak? Przed chwilą byliśmy na północy, w Antiochii, a teraz wracamy z powrotem do Jerozolimy. Jest to kolejna kolejne jakaś fala prześladowań. Wcześniej te prześladowania, które do tej pory widzieliśmy, były ze strony Żydów. To, co do tej pory się działo, to, były, to byli ci żydowscy przywódcy, którzy chwytali apostołów, bili ich, grozili im, ukamienowali Szczepana. To wszystko były ataki religijne. Tutaj natomiast widzimy, mamy władzę świecką. Herod jest powiązany z Żydami, ale z tego, co historia mówi, on sam nie był Żydem, był Edomitą i chciał się przypodobać Żydom, co przeciwieczna mówi, widząc, że to się podobało Żydom, jak schwytał i zabił Jakuba. Który był jednym z filarów tego zboru, był jednym z przywódców, postanowił także schwytać Piotra. I czytamy, że gdy go schwytał, wtrącił go do więzienia i oddał pod straż 16 żołnierzy. No ciekawe, że taką gromadę żołnierzy wokół jednego Piotra zamierzając po święcie Paschy wydać go ludowi. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a zbór, czy kościół, nieustannie modlił się za niego do Boga. A tej nocy, kiedy Herod miał go wydać, Piotr spał między dwoma żołnierzami, związany dwoma łańcuchami, a przed drzwiami strażnicy strzegli więzienia. Wtedy zjawił się anioł Pana i w więzieniu zajaśniało światło. Trącił Piotra w bok i obudził go, mówiąc, wstań szybko. I opadły łańcuchy z jego rąk, i powiedział do niego anioł, Przepasz się i włóż sandały. Tak też zrobił. I powiedział mu, narzuć płaszcz i chodź za nią. Piotr więc wyszedł i udał się za nim, a nie wiedział, że to, co się działo za sprawą anioła, działo się naprawdę. Lecz sądził, że to widzenie. A gdy minęli pierwszą i drugą straż, Doszli do żelaznej bramy, która prowadzi do miasta, a ta sama się przed nimi otworzyła. Kiedy wyszli i przeszli jedną ulicę, natychmiast anioł odstąpił od niego. Kiedy Piotr doszedł do siebie, powiedział, teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła. I wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. Gdy to sobie uświadomił, przyszedł do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie wielu zebrało się na modlitwie. I zapukał Piotr do drzwi w bramie i wyszła dziewczyna imieniem Rodę, aby nasłuchiwać. Gdy poznała głos Piotra, z radości nie otworzyła bramy, lecz pobiegła i oznajmiła, że Piotr stoi przed bramą. A oni powiedzieli do niej, oszalałaś. <grybujesz> Jednak ona twierdziła, że tak jest istotnie. Odpowiedzieli, to jego anioł. Piotr zaś nie przestawał pukać. A gdy otworzyli, zobaczyli go i zdumieli się, a dawszy im ręką znak, aby zamilkli, opowiedział im, jak Pan wyprowadził go z więzienia i powiedział – powiadomcie o tym Jakuba i braci. Potem wyszedł i udał się w inne miejsce. A gdy nastał dzień, powstało niemałe poruszenie wśród żołnierzy z powodu tego, co stało się z Piotrem. Herod zaś poszukiwał go, a gdy go nie znalazł, przesłuchał strażników i kazał ich stracić. Potem wyjechał z Judai do Cezarei i tam mieszkał. Może się tu na razie zatrzymajmy. A więc widzimy tutaj dwóch Bożych mężów. Zobaczcie. Jakuba i Piotra. I Bóg pozwala na śmierć Jakuba, który ginie od ostrza miecza, a Piotra cudownie ratuje. Czy mógł też cudownie Jakuba uratować? Nie. Mógł. Czemu go ją Czemu pozwolił, żeby Jakub był zabity, czy miał Jakub mniejszą wiarę, czy ci, co się o Jakuba modlili, mieli mniejszą wiarę? Nie, Bóg to, tak postanowił. No, to trudno nam tak nie, jest no, przyjmować, mówili, nie? Że, że Bóg tak dlaczego? postanawia, ale rzeczywiście, no nie wygląda na to, żeby ci, którzy się modlili o Piotra, mieli wielką wiarę, prawda? No, tak, gdyby ty, umienia tych więcej. Czy właśnie było tutaj mniej więcej, czyli Piotr był bardziej sprawiedliwy od, ja od Jakuba. Nic takiego tutaj nie czekałem. Po prostu mamy Boże z, właśnie zrządzenia, Boże wybory, co do których trudno jest nam czasami zrozumieć. Je, trudno nam się zgodzić. Tutaj właśnie Agnieszka się modliła o rodzinę tego Piotra tam z. Yy, Puław, o którego się modliliśmy wcześniej. On bardzo fajny brat, taki naprawdę pobożny, zaangażowany, pomagał narkomanom, pomagał tam ludziom bezdomnym. 46 lat. Zachorował na raka, żołądka. I Zmarł. No, także no, trudna taka, taka wiadomość. Taki człowiek wody, taki naprawdę gorliwy, taki taki gorliwy, fajny brat. Poświęcony, taki oddany Bogu, i tak nagle, nagle zachorował. I, i jeszcze do niego dzwoniłem w zeszłym tygodniu, rozmawiałem z nim przez cały tak, tak. Jeszcze tak, tak. normalnie rozmawiał? Tak, znaczy no, słychać to było, że jest tam słaby, ale tak pół godziny no, rozmawialiśmy. No i tak, tak się modliliśmy tutaj o niego, kiedy się dowiedzieliśmy, że tak zachorował. No i Bóg, szedł, nie? Bóg zabrał. No i teraz właśnie ktoś może powiedzieć, gdybyśmy mieli mocniejszą wiarę, gdybyśmy tam wyznawali gdyby to czy tamto, czy gdyby on miał wiarę, no to Bóg by go uzdrowił. Ale czy to tak działa? Czy, czy rzeczywiście pismo nam pokazuje, że to jest zależne od siły naszej wiary? Na pewno jest nasza wiara ważna. Na pewno jest ważne, żeby się modlić. Na pewno jest ważne, żeby ufać Bogu, ale tak jak tutaj jestem przekonany, że tak samo się modlili Jakuba, jak się modlili o Piotra. I Bóg wyprowadził cudownie Piotra. Wierzę, że tak samo miał moc wyprowadzić Jakuba. A jednak pozwolił na śmierć Jakuba, mm -hmm. a nie pozwolił na śmierć Piotra. Do czasu. Pan Jezus powiedział, że przyjdzie taki czas, że go zawiodą tam, gdzie nie będzie chciał iść. Więc wiemy z tradycji, z historii, że Piotra ukrzyżowano do góry nogami. Mm -hmm więc też przyszedł czas jego śmierci ale to jeszcze nie był jego czas natomiast Jakub czytamy, że został zabity i tyle nie ma tutaj jakichś wielu, wielu, wielu wyjaśnień po prostu został tak ścięty I, i, i inni członkowie kościoła byli gnębieni, więc też nie wiemy czy jacyś inni nie zginęli o nim czytamy, że został bo był z nami zna, zna znaczącą osobą więc, i to prawdopodobnie jest ten Jakub ten, ten brat Jana wiecie, tych dwóch, co tam z Jezusem byli nie? Jakub i Jan synowi Gromu no. więc mówię, jeden z apostołów ginie tak? więc tutaj nie mamy gwarancji że Bóg nas tak cudownie jak Piotra wyratuje ale wierzymy, że jest to możliwe i możemy się o to modlić. Tutaj nie ma nic niemożliwego dla Boga. Więc tutaj dziwne jest to, jak On był strzeżony, ilu ludzi go strzegło, i jak cudownie Pan pomimo tej właśnie pod tych wszystkich kroków, które podjęto, żeby on nie, nie zbiegł czy nie został jakoś odbity, jak Pan go cudownie wyratował i widzimy, że Kościół modlił się nieustannie za niego i też widzimy, że ta ich modlitwa chyba nie była taką modlitwą, takiej wiary, że on na pewno będzie uzdrowiony czy w, raczej no, uratowany z więzienia, tak, bo e, kiedy on się pojawił, no to oni w ogóle się, by się nie spodziewali, w ogóle nie wierzyli, nie? więc to nam pokazuje, do mnie nie? No, <śmiech> się że modlili się, ale chyba bardziej się modlili, no, żeby Pan dał mu łaskę, żeby jakoś, jeśli miałby zginąć, to żeby Mletko Bóg pomógł. Żebym... No, nie wiem, jak się modli, to tu nie jest powiedziane. Jest tylko powiedziane, że modlili się za Niego do Boga. I myślę, że to jest ważne, że to jest tutaj powiedziane. To nam pokazuje, że powinniśmy się modlić, kiedy nasi bracia, siostry są w trudnych sytuacjach w niebezpieczeństwie, w chorobie, w jakimś zagrożeniu życia powinniśmy się modlić. Nie mamy gwarancji, że Bóg ich tak cudownie wybawi, ale wierzymy, że może. Muszę hmm. powiedzieć on prośczę. No, tam będzie wam dane, chociaż Nic. wiemy, że on jest zawsze zdanę. Zgodnie, zdanę. zgodnie z nie Tak, tutaj jest zawsze zgodnie z właśnie z wolą Bożą. <kłyszyk> tutaj ja o tym o. musimy pamiętać, że Bóg obiecuje nam odpowiedzieć, obiecuje nam dać, natomiast wiemy, że to wszystko musi być zgodne z Jego zamysłem, z Jego planem, który nie zawsze, jak widzimy tutaj, chociażby z tej sytuacji z Jakubem, no jest, jest dla nas łatwy do zrozumienia. I, I to, myślę, są takie też trudne dla nas wyzwania, kiedy modlimy się, modlimy, modlimy i dzieje się coś zupełnie innego. Prawda? Kiedy wołamy do Boga, a sytuacja zamiast się poprawiać, się czasami pogarsza. pogarsza. Nie? Tak jak w przypadku Mojżesza, kiedy Pewnie. Bóg go posłał do faraona, to wiemy, że na początku nie było od razu, wiecie, wyjścia z Egiptu, mm -hmm. tylko było coraz gorzej. Tak? Mm -hmm. Jeszcze ich bardziej uciskano, bito jest i jeszcze im, słone im nie dołoży, dołożono tak? im roboty mm -hmm. i ci Żydzi się frustrowali. Co to co w ogóle jest? Nie? Gdzie jest ten Bóg? I mieli pretensje do Mojżesza. Więc tutaj myślę, że dla nas jest też próba, kiedy modlimy się, nie zawsze od razu sprawy idą dobrze. Tak jak tutaj, też nie wiemy jak długo to trwało. No, czytamy, że było to przed w czasie dni Przaśników i po święcie Paschy, więc tu kilka dni w zasadzie. Siedem dni trwały te święta Przaśników, Pascha, więc w ciągu tego krótkiego czasu tych kilku dni wydarzyło się to wszystko. Ja mam pytanie, a co to, to stwierdzenie, wyprowadzić go ludowi tutaj w tym wersie? No tak, tutaj nie jest to jasne, ale chyba po prostu Herod chciał pozwolić Żydom go a osądzić. osądzić. A to tak. czy osądzić? czy kamieniować, cokolwiek. Czy, cokolwiek. czy Jezusa, tak, tak jak z Panem Jezusem pytacie, co, co robić? Czy, tak, bardzo możliwe właśnie chyba, że to w tym kierunku, że tutaj skoro tamtego zabił mieczem, no to tutaj niewykluczone, że też go zamierzał wydać ludowi znaczeniu, niech oni zdecydują, tak. nie? co z nim mm -hmm. zrobić może właśnie na święto Paschy, tak jak no właśnie, z Panem Jezusem, nie? bo tutaj w Paschy tak. miał taki zwyczaj, żeby uwalniać kogoś, o, tak. nie? więc być może chciał go postawić przed ludem i, i, i spodziewał się wyroku skazującego. Natomiast no tak. no, tutaj wydarza się coś nadprzyrodzonego, Anioł, coś tu budzi, przychodzi. To ale... idź tam do... Nie, to nie mój. Może nie włączamy? Jak Darek słoni, A To na razie jest od tego. Ja mu wyświadam, wiadomość, że co chwilę. Ale też to, to, jak zachowuje się Piotr w więzieniu, wskazuje, jak wielka jego wiara była, prawda? My sobie po prostu spał, Bo A ty zdjął. Może no, był tacy... spokojny nawet na śmierć, bo wiesz, to może człowiek. Tak. Zresztą jak zginął bardzo szybko od miecza. To taka śmierć była. Może no Jakub, tak. Bóg tak chciał, żeby, mm. żeby tak się nie... A Piotr męczeńską śmiercią. Jeszcze do musiał coś zrobić. Jeszcze mm. musiał wiele ludzi przyprowadzić. Mm. No, tak, no. to tak. choć ten jego sen. No, wydaje się, że był taki... Zdany na Boga, że nie, nie był tam w jakimś wielkim się stresie, wenezołocie, tak. tylko sobie spał, nawet I się i nie jest. modlił tutaj, nie czytamy, żeby Jeśli się modlił. Dzieje, wolę, tak, mi tak, się dzieje, już czułem taki zdany, co być to on będzie, co Boże jest. spał, Tak, jego no, modlili, a nie, po prostu całkowicie polegał na no, Bogu, wiesz, dlatego spał, Jakbyś zabijał, to zabijałam. A po kieszsze chciał czy wyprowadzić? Jeszcze, no jeszcze użyć. to też myślę, że jest takie, takie, takie, troszkę nieco zabawne, ale no pokazuje nam, że yy, tak jak tutaj, no Piotr śpi i no, przychodzi Anioł i Piotr w taki, takim jakimś jeszcze chyba nie do końca Późnie, później. Tak myśli, że to w ogóle nie, nie ma miejsca, że, że, że to jakieś ma mhm. widzenie, że to jakieś, jakieś coś mu się wydaje, nie? Więc to też jest takie ciekawe, że, że sam Piotr, już mając wcześniej cudowne doświadczenia, bo, bo, bo, bo miał ich kilka będąc z Panem Jezusem, już tam miał cudowne doświadczenia, Bóg cudownie przez niego uzdrawiał i miał to widzenie z tym płótnem, mhm. prawda? Później... Który, który, no, no, więc tutaj był człowiekiem, który miał wiele cudownych doświadczeń przeżyć, ale przychodzi kolejne i Piotr jakby coś mi się chyba wydaje, coś mam chyba jakieś widzenie, nie? więc tutaj też jest to fajne, takie pokazane taka jego prawdziwość, taka, no, taka, takie ludzkie, normalne zachowanie, mm. tak? Nie jest jakimś super duchowym człowiekiem, tylko to, w to w taki normalny, rybak, tak, jest tak, normalny człowiek nie mm. wynosił się. I ten anioł też tutaj, zobaczcie co robi. Najpierw go trąca w bok, <gry> potem mówi wstawaj, i łańcuchy opadają z jego rąk. Mówi przepasz się, włóż sandały. To też takie, nie? Tak. takie Takie prozaiczne: załóż płaszcz i chodź za nim. Nie? Czyli ten anioł daje mu takie prozaiczne instrukcje. Nie by się i, I zobaczcie, mijają jedną straż, drugą straż. Wszyscy śpią. Przychodzą do żelaznej bramy i ona się otwiera przed nim. To nam pokazuje, nie ma nic niemożliwego dla Boga. Łańcuchy spadają z rąk, tak jakby... ...papierowe. No, to, to nam pokazuje moc Boga i Jego naprawdę nieograniczone działanie. Każda sytuacja tutaj po ludzku beznadziejna, tak? Siedzi 16 strażników, brama żelazna. No gdzie? Nie ma szans. Nie ma opcji, nie? No, dla człowieka tak. Natomiast kiedy Bóg posyła anioła, wszystko jest tutaj możliwe. I yy, dopiero kiedy Piotr doszedł do siebie, to no, zdał sobie sprawę, że to rzeczywiście nie była żadna jakaś, jakieś, jakieś widzenie ale że to rzeczywiście Bóg posłał anioła i go, go wybawił. Więc sam Piotr jest zdziwiony. No i co? Idzie tam, gdzie się modlą bracia, tak? I jak widzimy, no, oni się modlą, ale właśnie, w jaki, jak, jaka jest siła ich modlitwy? To też jest tutaj takie ciekawe, myślę, i, i takie dla nas zachęcające chyba. Że, że czasami wyobrażamy sobie, że no właśnie wszystko zależy od naszej wiary, od siły naszej modlitwy, od gorliwości, i dałby Bóg, żebyśmy jak najgorliwiej się modlili, dałby Bóg, żebyśmy byli pełni wiary, kiedy się modlimy. Ale tutaj jest to taki obraz znowu taki, no, wydaje się, taki, taki prozaiczny. Prawda? No ludzie tak jak potrafili, tak się modlili szczerze natomiast nie wygląda na to, żeby, żeby się bardzo spodziewali takiego czegoś Piotr się tego nie spodziewał, oni się tego nie spodziewali Bóg ich zaskoczył ratując Piotra w tak cudowny sposób i też widzimy ukrywają Piotra czyli podejmują jakieś takie znowu ludzkie starania żeby go uchronić Piotr następnego dnia, wiecie, nie wychodzi na ulicę, nie idzie do Heroda i nie pokazuje mu się, mówi. zobacz, mnie w więzieniu, a ja tutaj jestem wolny. Nie robią takich jakichś rzeczy, takich popisówek. Tylko, no, gdzieś tam Piotr się udaje w jakieś miejsce, nawet nie jest powiedziane, gdzie, tylko w inne miejsce. Natomiast Herod próbuje dojść, co się stało, przesłuchuje strażników i zabija ich. I zabija ich. Takie było prawo y, rzymskie. Jeżeli strażnik nie upilnował y, więźnia, to musiał zginąć. No? Takie było rzymskie prawo. I tutaj wszystkich ich przesłuchał. Ciekawe, co oni powiedzieli. Wygląda <laughs> na to, że byli, byli nieświadomi, że właśnie chyba spali. Nie? Więc... Za niewinność zginęli. No... no zginęło 16 ludzi, a jeden Piotr został uratowany. Nie? I teraz znowu ktoś powie, no właśnie, Bóg uratował jednego, ale 16 musiało zginąć. Nie? Czy to takie sprawiedliwe? Więc tutaj jak zaczniemy ludz po ludzku kombinować, po ludzku liczyć, to w wielu sytuacjach rozkładamy Ubiemy, ręce nie. i, i, i no, nie mamy odpowiedzi. Natomiast Bóg cudownie tutaj wyratował swojego sługę i dał po raz kolejny świadectwo o jego mocy zarówno Kościołowi, jak i też tutaj dla tych Żydów. To też był sygnał, nie? Co Bóg potrafi. Jak Bóg cudownie działa. Pamiętacie wcześniej? Też już coś takiego się wydarzyło wcześniej. Jak Żydzi ich zamknęli do więzienia. Też Bóg ich cudownie wyprowadził I też następnego dnia mówi ci, których zamknęliście oni teraz głoszą Ewangelię. Nie? Tutaj akurat nie Piotr już nie poszedł głosić i już gdzieś tam się ukrył, no bo sytuacja była widać taka, że znowu by go pewnie strącili do więzienia, chociaż Bóg mógł to znowu powtórzyć, no ale widzimy, że tak nie zrobili, nie, nie, tym razem nie, nie wychodził na ulicę, więc to też nam pokazuje, że oni się nie zachowywali szablonowo i to dla nas jest też ważne, kochani, żebyśmy to rozumieli. Czasami ludzie powołują się na jakiś fragment biblijny, powolnią się na jakąś historię i mówią, o, powinniśmy tak samo postępować. Ale jak dobrze czytamy Biblię, to zobaczymy inną sytuację, kiedy jest zupełnie coś innego. Nie wiem, czy pamiętacie, na początku Pan Jezus, kiedy posyłał swoich uczniów, powiedział do nich nie bierzcie nic na drogę. Nie bierzcie ani sakwy, ani miecz, ani nic. Ale później, jak ich posyła, mówi. Będzie teraz sobie coś na drogę, weźcie miecz, czyli zupełnie coś innego bym powiedział później, jak posłał, niż to, jak pierwszy raz ich posłał, zupełnie inne polecenia. Więc nie możemy wziąć jednego tego fragmentu i teraz, o, to jest dla nas wzorzec. Tylko musimy patrzeć na różne fragmenty i zobaczyć, że Bóg nie działa w szablonowy sposób. Czasami tak działa, czasami inaczej działa, czasami tak jak tutaj cudownie ratuje. Czasami pozwala, żeby Jego dzieci cierpiały i, i zginęły nawet. I tutaj to nie oznacza, że On nie ma mocy, to nie oznacza, że ich nie kocha, że zawinili, bo to ludzie często próbują się doszukiwać wiecie, od razu powodów. Nie? My byśmy chcieli wiedzieć dlaczego. A, bo miał za mało wiary, a może jakiś grzech był w Jego życiu, albo w rodzinie albo coś tam. I, I próbujemy odpowiedzieć na pytania, na które nie mamy odpowiedzi. Po prostu Bóg działa w różny sposób. I my też musimy być wprowadzeni w Duchu Świętym, w tym, jak żyjemy. Nie zawsze tak samo szablonowo się zachowywać, tylko czasami, tak jak tam wcześniej apostołowie wyszli na ulicę i głosili, bo takim Bóg powiedział, mówi, idźcie i głoście. Tam wyraźnie im powiedział, żeby to zrobili, więc oni poszli i głosili. A tutaj najwyraźniej nie ma takiego polecenia, więc Piotr się ukrywa. Pan Jezus mówi, jak będą was prześladować w jednym mieście, to co? Uciekajcie do drugiego. Czyli Jezus nie mówi, teraz otwórzcie, i zgincie i pozwólcie się zabić. Nie, mówi, jak możecie, to uciekajcie. Więc czasami trzeba uciekać. Czasami nie ma gdzie uciekać i trzeba oberwać. A czasami, jak jest możliwość ucieczki, to trzeba uciekać. I tutaj nie ma w tym nic złego. Pan Jezus to powiedział do no. swoich uczniów. Więc tutaj musimy, no mówię, czytać całe pismo. Żeby, żeby nie być tacy, mówię, uczepić się jakiegoś jednego fragmentu, jednego przykładu i teraz szablonowo wszędzie to samo robić. Bóg nie działa szablonowo. Bóg w różnych sytuacjach, w różnych sposób działa. Ważne jest, żebyśmy my rozpoznali Jego działania i żebyśmy modlili się, żeby Pan nas też prowadził. Dał nam rozróżnienie, dał nam mądrość, co zrobić w takiej czy innej sytuacji. Tutaj Mm -hmm. Jeszcze takie pytanie jakby do tego piętnastego, bo to jest. On jednak mówili, to jego anioł. Co nie wszystko rozumie. No to? tak, no tak, to też jest ciekawe. No jak myślicie? jaki, jaki to jego anioł? wie. Mm -hmm. Mówi, katolicy mówią anioł stróż, prawda? No, wiedzą, że każdy ma swojego anioła. Czy jeszcze jakiś inny fragment jest, który Wam się kojarzy z czymś takim, Coś, co, co tutaj czytamy? Czy jest coś takiego gdziekolwiek indziej? To ja odsyłam do Mateusza 18.10. No. no i co tam jest? Przeczytanie. Tam jest taki fragment, który też podobnego coś mówi. Mówi o dzieciach i o ich aniołach. Uważajcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, gdyż mówię wam, że ich aniołowie w niebie zawsze widzą twarz mojego Ojca w niebie. Mm -hmm. No. Mm -hmm. Czyli wykluczone, że Bóg posyła swoich aniołów i każdy być może ma swojego anioła. Ja bym tego nie wykluczył. Tutaj oni w coś takiego wierzyli najwyraźniej. i Pan Jezus mm -hmm. też do czegoś takiego się mm -hmm. odnosi. Nie nazywa ich aniołami stróżami, nie każe się do nich modlić, tak jak kiedyś pewnie się modliliśmy, Aniele Boży, stróżu tak. mój. Tak. <grym> tym. Natomiast niewykluczone. W innym miejscu czytamy, że one są duchami służebnymi gwoli tych, którzy mają być zbawieni. Takie. Więc bardzo możliwe. Że, że jesteśmy otoczeni przez aniołówki. Czytamy, że gdy mm -hmm. się modlimy na nabożeństwie, to czytamy, że kobiety mają nakrywać głowy ze względu na aniołów. Na przykład. Nie? Że aniołowie są obecni. My, my I są przed, nie? Przed, przed wiadomo, przed ludźmi i przed <śmiech> właśnie tym światłem, przed aniołami. Tak więc Biblia no. daje nam gdzieś takie informacje o tym, że nie jesteśmy tutaj sami w tym, tym duchowym wymiarze. Że jest, są te duchy zwodnicze, mm -hmm. są duchy kłamliwe, są duchy nieczyste, ale też są aniołowie. Mm -hmm. Co tam się dzieje, jak tam to wygląda? Gdzieś tam w księdze Daniela czytamy o, jakimś, o się, jakichś walkach, o konfliktach. Walki. O, o się, też mi to więc Natomiast nie czytamy, że mamy w jakikolwiek sposób kontaktować się z tymi duchami. Mm -hmm. Na pewno nie z tymi nieczystymi, ale też i z tymi świętymi. Nie czytamy, żebyśmy mieli jakikolwiek kontakt z nimi nawiązywać, czy na nich polegać. Oni są na posługi Boga. To Bóg wysyła i daje im rozkazy. My nie czytamy, że mamy im cokolwiek nakazywać, czegokolwiek im zakazywać. Oczywiście, jak mamy do czynienia z kimś, kto jest opętany, wtedy możemy w imieniu Pana Jezusa wypędzić i wręcz powinniśmy wypędzić złego ducha, jeżeli jesteśmy pewni, że to jest zły duch. Natomiast nie, nigdzie nie czytamy o jakimś kontakcie z aniołami, ale tak jak tutaj widzimy... A jeszcze, jeszcze jest o aniołach, że gościnności mm -hmm. nie, tak, bo nie, nie, nie wiemy, czy no. aniołów nie umówimy. No. Mm -hmm. Mamy no, być gościnni. Słowo anioł znaczy posłanie, Tak, to jest, Dlatego to mogło chodzić też o no, apostołów na no. przykład. Którzy no tak. Chociaż mamy wioski. przykład Abrahama, który tam gościł tych trzech tak. i to byli aniołowie no, się okazały. No, Czy on wiedział, że to byli no, aniołowie? No, anioł. Chyba nie. Chyba na początku nie bardzo, później no, dopiero. No, ale potem tam było dalej właśnie, że tutaj poszli do Sudomy, Tak, A jeden, z a ja jeden został, właśnie rozmawiał i to było właśnie, że Abraham dalej rozmawiał z Bogiem. No, Dokładnie. No. Ale też lot rozpoznał tych dwóch przecież. No. Po czymś jakby... Znaczy Nie wiem, czy on wiedział, że to są oni no, Rozpoznał o to, o to... ich jako przybyszów i chciał ich do swojego Ośc. domu. Czuł, czuł tą potrzebę kościenek. Natomiast oni go uratowali, a nie oni ich. No, ale, ale właśnie. Myślę, że to jest od jakby takie odniesienie, odwołanie do tych historii starotestamentowych, gdzie ludzie spotykali się z aniołami, nawet nie wiedzieli. Tak jak żona tego ojca Samsona. Też Mniejsza. anioł do niej dwukrotnie przyszedł, potem się spotkał z nią i z tymi oni. Dopiero jak on w płomieniach w górę się uniósł, to zdali sobie sprawę, że to był anioł. A tak to mówił jakiś mąż. Ona mówiła do niej, jakiś mąż przyszedł do mnie nie? i ze mną rozmawiał. Więc tutaj też jakby no nie, nie, nie rozpoznawali w nich od razu tych Aniołów. Natomiast tutaj, no, ciekawe jest to, jak to, jak to w ogóle jak to sens ma, nie? że to jego anioł przyszedł pukać do bramy, takie przedziwne. nie? Ale to co anioł może jak Piotr? No, bo... no więc. Tak, znaczy, głos, ona, ona, ona nie mówiła, że na go widziała. Ona tylko mówiła, że słyszała. Słyszała, bo ona drzwi nie otworzyła. dźwięk. Mm. Tylko, właśnie ciekawe, że on pomyśleli, że to jego anioł może pukać do drzwi. A nie, nie, doka... sobie, jaki do... sens, nie? To jego anioł no może do Nie, może być. Jak ciągali. Co no coś w ogóle takiego jak duchy? No, może mieli taką, duchy? ja też myślę, już jestem no. w hmm. A no, no, że już no to śmierci. No, no, no, tego nie widzimy. Wiesz, nie? są ludzie, co. No widzą. Przecież ja tak rozumiem, że, że tu są duchy. My ich nie widzimy. Bardzo możliwe. No. Bo my nie, nie możemy nabrać. Nie? One nie mają ciała, więc no, nie, no, mają ciała, są. nie jesteśmy jest w stanie... Ich zobaczyć. Tysięcy, to, no. Natomiast mamy taką historię, jak Eliasz nie modlił mamy. się o swojego sługę, czy to żeby nie pamiętam. I byli otoczeni przez wojska syryjskie. Tak. I ten sługa wyszedł i mówi, panie, jesteśmy tak. otoczeni przez te wojska a on się pomodlił, żeby Bóg otworzył oczy no, i zobaczył te, te tam rydwanów, tam anielskie blanów, rydwany i zastępy nie, Wojenne. Chodile. Chodile. Chodile. Chodile. Właśnie, Właśnie nie jestem pewien. Nie jestem też do końca, ale był to jeden z tych, albo Eliasz albo, albo Lizeusz, Lizeusz chyba. Nie, nie, nie, tak, ja, tak, nie, jego sługa. Ja. No, także to też taka historia, gdzie tam mamy jakieś, no, całe zastępy tych aniołów, Świat duchowy yy, taki... równocześnie istnieje, że my i duchowy świat, tylko że my nie mały to, nie? A to się tak samo wzywał ducha samego no, no, dla mnie. To, że mnie no. Duch? no tak co, co, no, no, zrozumiemy. Czy jest duch czy to jest duch z małej osoby, czy duch to, to są jakieś te demoniczne siły. Jakieś... Ja nie wiemy tego, nie wiemy, chyba. To co? Byty. Byty. Na pewno był to jakiś duch. Pytanie, czy był to duch Samuela? Tego nie czy był to jakiś demon podszywający się pod niego? Tego nie wiemy. Ale mogło być i tak, i tak. Albo tak, albo tak. Tak, że Natomiast nigdzie w Biblii nie znajdujemy żadnej zachęty, wręcz przeciwnie, czytamy, że nie wolno. Mm -hmm, no. kontaktować się ze zmarłymi. Nie wolno szukać kontaktu z jakimiś duchami. I to jest mm -hmm. yy, celowo za, zabronione i zakazane. Gdyż myślę, że my nie mamy w ogóle mocy rozróżniania takiej. bo czytamy, że szatan przychodzi w postaci anioła światłości. I mamy te objawienia maryjne, mamy te różne rzeczy. Ja myślę, że wiele z nich jest prawdziwych. W sensie takim, że one rzeczywiście się wydarzyły. Mm -hmm. Pytanie, kto za tym stoi? Czy to rzeczywiście był duch Marii? Czy raczej był to jakiś duch, który podszywał się pod Maryę? Raczej się ku temu skłaniam, że to były jakieś zwodnicze duchy, które po prostu się podszywały, tak jak Biblia nam mówi, że nie mamy wierzyć, nawet jakby anioł z nieba nam jakąś inną dobrą nowinę mówił. Więc to nam powinno dać świadectwo. No, czyli dobrą nowinę. No, dobrą nowinę. Czyli właśnie, coś niby dobrego nam mówi, ale jeżeli to jest inna Ewangelia, inna dobra nowina niż ta, która została nam objawiona, czyli tylko do Boga się modlimy, tylko w Jezusie jest zbawienie, no to nie możemy tego przyjmować, nie możemy w to wierzyć, nie możemy, mówi Paweł, choćby anioł z nieba. Mm -hmm. <laughs> Więc to jest poważne żeby nie traktować żadnego objawienia ponad to, co zostało nam objawione i zapisane. To jest dla nas jedyne źródło odniesienia do prawdy. No to, gdyby anioł przyszedł i, i e, przypuśćmy i mi coś mówi, a to jest zgodne z Biblią, więc a jak, a jak nie, no to... To nie. No to, no, to jest taka a religia, że anioł przyszedł. Gdybyś go widział? Ja nie wiem. Ja, pan, pan, pan, no, no, no, ja mówię jakby, nie? No. No, ja, nie, nie, nie. Nie, rozpoznać. takie tylko. Ja. to tylko, ja, ja jako zły osoba takie przeżycie, e, i to przeżycie i to był zły duch. To był zły może Ja byłam, może już nawet opowiadałam, może tu, może nie, ja byłam u takiej koleżanki, to była Basi, mojej siostry, serdeczna koleżanka, która książkę New Age tam zostawiła. I ja sobie myślę, o, to ja pójdę do Danusi, bo tam jej nazwiskiem podpisana, więc pójdę, jest okazja z nią rozmawiać. I, i, I chodziłam, się spotykałam z nią dość długo, ona, że karty tarota ta wróżyła i tam wróżyła. I potem zaczęła chodzić do zboru nawet, przychodziła do zboru, ja do niej raz w tygodniu chodziłam, rozmawiałyśmy, ona mi mówiła, że ona wyrzuciła te karty Tarota. Ona mówi, ja wyrzuciłam, ja nawet e, projekcja tego filmu była, Jezus e, e, według Ewangelii Łukasza, co e, w zborze też była. I, i ja myślałam, że ona naprawdę tak, wszystko się dzieje dobrze, a ona mnie oszukiwała. I to trwało wiele miesięcy. Koło pół roku do niej chodziłam. I któregoś razu, to już było tak pod koniec, to ona potem się tak ujawniła, powiedziała, powiedziała wszystko. E, wróciłam do domu i, i, po, i, poło, i położyłam się i, i czuję obecność. No czuję obecność. Ktoś jest, a jestem sama w domu. Hmm. E, bałam się oczy zamknąć. Hmm. Ale jak się bałam? Ja mówię, jejku, no, no ktoś jest. Nie, nie widzę, ale, ale czuję obecność. I, e, i strach. Bałam się zgasić światła. E, zamykam oczy. No i jeszcze bardziej to... to i i w pewnym momencie, ja sobie tak, co ja wyprawiam? To są jakieś złe moce, od się wróciłam, a tam się już działy różne, różne, rzeczy. Ja już wiedziałam, że ona mnie oszukuje. I, e, i, i, i zaczęłam i się, i się pomodliłam. E, ja mówię, e, pa, pa, Panie Jezu, przecież ja należę do ciebie. Co do mnie ma? Szatan. Szatan do mnie nic nie ma. I, i, i wtedy, i wtedy ja powie, i wtedy powiedziałam właśnie, szatanie, odejdź stąd. Ja należę do Pana Jezusa. Mm. Odstąpiło. Cisza. Mm. Odgasiłam światło, usnęłam, ale jak ja strach czułam, mm. wielki strach. Mm. I właśnie takie miałam przeżycie. A później ona już po krótkim czasie. Ja do niej przyszłam znowu i czytałyśmy sobie Biblię i, i ja, do niej, ja do niej wchodzę. Zawsze w kuchni siedziałyśmy, a ona do mnie tak wyskoczyła i mówi ta, i położyła te karty Tarota na stole. A ty myślałeś że ja wyrzuciłam. No. no i już potem od tej pory nie, nie chciała, żebym przychodziła i jeszcze mnie strasznie obgadywała o rzeczy, które ja mówiłam do, do znajomych. Że ja ich obgadywałam, zaczęła takie, takie robić, taki zamęt, tak Także był coś, takie, coś takiego przeżyłam i wiem, że to był jakiś zły duch. Jako wierząca osoba. Jeden brat nam opowiadał pastor baptystów ze Świnoujścia, jak jeszcze był w szkole biblijnej i tak się właśnie modlił, pytał się Boga. Co ma zrobić, to tak jak on opowiadał, to no, miał takie spotkanie za nią, tak jak on to widzi, twierdzi. nie, Który gdzieś tam chodził po lesie, zgubił się i ten nagle, nie wiadomo skąd, się pojawił w samochodzie z dwoma białymi psami i go zawiózł z powrotem do szkoły. Po, po drodze mu różne rzeczy powiedział, takie mówi, które nikt nie mógł o nim wiedzieć. I on mówi, że go odstawił tam. I on się odwrócił i patrzy, a tego już nie ma. Ja nic nie, nie ma. Wszystko zniknęło. Także taki on, musiałby ono powiedzieć w szczegółach. Bo to naprawdę, jak słuchałem tego, to była taka historia niezwykła. No, ale ale on, on jest przekonany, że to Bóg posłał swego anioła, żeby mu coś pokazać, do czegoś go przygotować. I no. Także na pewno. I dzisiaj ja ludzie mają różne takie... No, niezwykłe, nadprzyrodzone przeżycia, a może nawet czasami nie wiemy. Nam się może dawać, że z kimś tam się spotkaliśmy, Dokładnie. z człowiekiem, a nie wiemy, czy to był posłał swego No, no nie A ten, ten jeden przykład był właściwie w Gowinie, tylko znaczy, że ktoś widział niby Ciebie już. Tak, no to tak, to mój sąsiad no, miał no. takie zdarzenie. Ja kiedyś, kiedyś miałem takiego sąsiada, któremu był o Panu Jezusie. No i on tam miał taką sytuację, że nie wiem, czy on się zapił, czy gdzieś, i no leżał, leżał gdzieś tam by i on mówi, że ja po niego przyszedłem i go y, podniosłem i go zaprowadziłem z psem do domu, nie? a ja mówię, słuchaj... Ja, a, to tam jeszcze posprzątał właśnie, nie, że posprzątał tam, ta, tam no i z zostawił i tak dalej. Czy? Chleb zostawiłem na stole i ja no. mówię, słuchaj, też ja nie byłem wczoraj w ciebie. A on no jak nie? Przecież ja pamiętam. Przecież ty, mówi, nie wyciągnąłeś i mnie nie zaprowadziłeś, nie? Tak, nie Także, znaczy ci mój, ci jakiś inny, który mógł przybrać moją postać, którego on rozpoznał. Jakby zgadzało, że z, no, z tobą to było. Mój niemu się dziwnie wydarzyło, że jesteś taki chudy, byś miałeś tyle sił które tak, tak. miało no. pod pachę i z nim iść. Bo z niego to nie nie kawałkopa, ale to jest kłód. No. No. Także, no. no... No tak wygląda, na prawdziwe, no. Prawdzi Także to była taka, on, by, on nie mógł uwierzyć, jak ja mówiłem, że to nie byłem mm -hmm. ja, bo on nie był aż tak pijany, był, był mm -hmm. wybity, ale mówi, no że widział mnie, no przecież rozmawiał ze mną i mm -hmm. mówi, posprzątane w domu, mówi, tak? chleb na stole, co to jest, nie? No także on wtedy się naprawdę wystraszył, jak ja powiedziałem, że to nie ja. tego, Wiesz na łacił, co, no, no wrócił się, ochrzciliśmy go, chociaż tam później niestety tam mu się małżeństwo posypało i tam różne rzeczy się wydarzyło. Mamy z nim kontakt. On w Szwecji mieszka teraz. Czasami dzwoni do no, mnie, odwiedza nas. Cały czas z nim kontakt o, mamy. Tak, tak, on nas odwiedza. Jak przyjeżdża, zawsze do nas przyjeżdża. Widać, że tak go ciągnie hmm. gdzieś tam cały czas się uważa za wierzącego, natomiast my go napominamy, nie? Bo tam ma pewne rzeczy w życiu, które muszą być, muszą być przemienione. Mhm. No. no ale myślę, że on, on spotkał się z Aniołem. No. Na to wygląda. Bo na pewno to tak. nie wymiła. Ja. No, <śla> Także tak. <śla> tak, było to no, ciekawe nie? Czy... przeżycie. Nie? Mhm. No dobrze, wróćmy tutaj jeszcze na chwilkę. Jak Herod rozstał się z tym światem? Tak. E, czytamy, że Herod był bardzo zagniewany na mieszkańców Tyru i Sydonu. To są miasta na północny zachód od Judei. Nad morzem. Nad morzem. No. Tak. Dwa nadmorskie miasta. Lecz oni. Jednomyślnie przyszli do niego, zjednali sobie blasta podkomorzego królewskiego i prosili o pokój, ponieważ ich kraj zaopatrywał się w żywność z ziem królewskich. W wyznaczonym dniu Herod, ubrany w szaty królewskie, zasiadł na tronie i wygłosił do nich mowę a lud wołał głos Boga, a nie człowieka. W tej chwili uderzył go anioł Pana, dlatego, że nie oddał chwały Bogu i wyzionął ducha stoczony przez robactwo. A słowo Pana rozrastało się i rozmnażało. Barnaba zaś i Saul po wykonaniu posługi wrócili z Jerozolimy, zabierając ze sobą Jana, którego nazywano Markiem. Czyli tutaj widzimy, że wcześniej czytaliśmy, że oni byli w Antiochii. Przyszli, przynieśli prawdopodobnie te pieniądze dla tych ubogich w Jerozolimie i tutaj opisują te wydarzenia, które się działy właśnie w Jerozolimie. Więc tutaj mamy taką klamrę, która zamyka tutaj postać Saula i Barnaby, którzy z Antiochii przyszli do Jerozolimy i teraz wracają ze sobą z tym Janem, którego zwanego zwaną Markiem, czyli tego, którego się modlit modlitwa chyba toczyła w tym domu, gdzie Piotr przyszedł. Bo tam o nim też czytamy. Więc wygląda na to, że to był taki no, miejsce z z zgromadzeń. Mm -hmm. Mm -hmm. Jest tutaj macka, no, no, tak. Tak. No to tutaj mamy kolejne takie ciekawe wydarzenie, cudowne, też przy, z, z, z, w obecności anioła, ale tym razem anioł nie ratuje, tak jak tam z więzienia, tylko, zobaczcie, uderza do te, tak, że człowiek ginie. Czyli widzimy, że ci aniołowie, nawet pańscy, mają różne zadania. Czasami mają zadanie pomocy, Czasami mają zadanie śmierci. W Starym Testamencie czytamy, że kiedy tam jeden anioł pański wyszedł, to 185 tysięcy wojska padło nie? jednej nocy. Czyli Jezus mówi, gdybym chciał, to bym zawołał zastęp aniołów. I tutaj by się rozprawili tam w ogrodzie, kiedy go tam chwyta, chwycili, prawda? W Getsemane. Więc no tutaj ci aniołowie są, są często pojawiającymi się postaciami zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie ich widzimy i tutaj Herod, który zobaczcie jest takim okrutnym władcą, który zabija Jakuba udaje się na jakieś tam polityczne rozmowy i zobaczcie, ludzie oddają mu boską cześć i ten człowiek przyjmuje tą boską cześć i z tego powodu ginie. Teraz pytanie, czy każdy człowiek, który tak jak on się zachowa, też zginie? Czy Bóg każdego, kto przyjmuje boską cześć razi przez swojego anioła? Nie. Wygląda, że nie. W tym przypadku tak zrobił dał ostrzeżenie, że przyjmowanie boskiej chwały jest, jest czymś, co, co jest godne śmierci. Natomiast wiemy, że nie każdego bezbożnika od razu pozbawia życia. I było wielu takich ludzi, którzy nawet prowokowali Boga. I mówili, jak jesteś Bogiem, to strzel we mnie piorunem, czy coś tam, nie? Ilu takich ludzi było, którzy tak się popisywali, że Boga nie ma. I Bóg ich nie poraził piorunem ani w żaden sposób nie zareagował na ich pogróżki czy na ich prowokacje. Natomiast czasami no, ludzie padają trupem. I są sytuacje, kiedy widzimy, że Bóg interweniuje w taki nadprzyrodzony sposób. I mamy wiele takich historycznych świadectw, różnych ludzi, którzy tak jak Herod padli trupem. Kiedy coś tam zrobili złego, w jakiś sposób y, sprzeciwili się Bogu i są świadectwa y, takiej cudownej Bożej interwencji, ale nie zawsze, mhm. więc znowu wierzymy, że Bóg ma taką moc i kiedy jesteśmy w, jakimś, y, w jakiejś sytuacji, gdzie ktoś y, jest jakimś zagrożeniem dla Kościoła, tak jak tutaj Herod był zagrożeniem dla Kościoła, Bóg widzimy wtedy, kiedy ściął Jakuba, nie pozbawił go życia. Kiedy go aresztował, kiedy aresztował Piotra, nie pozbawił go życia. Ale przyszedł moment, kiedy Bóg powiedział koniec. I odwołał go nagle przez swojego anioła. Więc tutaj myślę, że znowu mamy kolejną sytuację, w której Bóg suwerennie krzyżuje ludzkie plany, obnaża słabość człowieka, który waży się podnosić. Chociaż to ci ludzie go podnosili do, do, do godności Boga, ale zobaczcie, napisane dlatego, że nie oddał chwały Bogu. To był niewierzący człowiek. To był niewierzący człowiek, ale to nie był całkiem niewierzący Aha. człowiek. Leonidzi w coś kuzyni Żydów, tak? Tak, ale on był, on, był, on budował świątynię. Tak było jego rozbudował. Czytamy. Tak. Rozbudowywał. tak, tak. To była świątynia Heroda, on ją przez lata tak. rozbudowywał, więc to nie był człowiek nieświadomy. Tak, tak. Y, więc tutaj jest to człowiek, który, który, który wcześniej y, przecież Jana chrzciciela wtrącił do więzienia. Tak i każą go później ściąć, tak. Dobrze mówię, to on był? Herod, tak Herod, Herod. Czy to? Tak, bo Herodiana. tak. Herodiana, to, tak. tak, No. Czyli tutaj mamy, mamy człowieka, który, Jezus, on Jezus też do niego piła, do niego Jezusa wysłał, Pamiętacie? Jezus ani słowem się do niego nie odezwał. Bo myślał, że jakiś cuda Tak, on myślał, że coś jakiś cuda mu pokaże. Czy mhm. coś a ja czytamy, że Jezus nawet się do niego słowa nie odesłał. On nie odezwał. Mhm. Go odesłał. Czyli ten człowiek miał wiele świadectw. To nie był człowiek, który nie miał, miał świadectwo Jana Chrzciciela, A ja, czytamy, że lubiał Go słuchać. Mhm. Lubiał Go słuchać. Wiedział, że to święty człowiek bał się czytamy, że nawet się go mhm. bał. Mhm. Zamkniętego w więzieniu Jana się bał. Potem Jezus przed nim stanął z którego wyśmiał i ubrał go w szaty i odesłał go do Piłata. I, i tutaj miał świadectwo no, tego, tego cudownego wyzwolenia Piotra Zobaczcie, tyle czasu go budował, Aż przyszedł moment, w którym ubrany w szaty królewskie Ale robaki bo powiedział koniec. No właśnie, to tak, też jest o, ciekawe. co no. no, się tak boję tych robaków. <laughs> Się? To może oznaczać, że miał jakieś chorobsko, Że ten anioł go uderzył i, i on zachorował na jakieś choróbzko. Jakieś robactwo ja go zrzał, w środku Jakieś nie? pasożyty. Czyli. No, to bardzo możliwe tak to wyglądało. Więc tutaj nie jest powiedział, że on od razu padł trupem, ale czytamy, że uderzył go anioł i wyziono ducha stoczony przez robactwo. To jest takie obrazowe, że, żeby pokazać, że ta jego śmierć była taka spektakularna, że była obrzydliwa, no, brzydko, mhm. ale tak. No. A tu mam dopisek mówi, że grypy zdjęły bóle także przewieziono go do pałacu, gdzie po pięciu dniach zmarł w wieku niespełna 54 lat. A, hmm. no, po pięciu dniach. No. No, no, Czyli no, właśnie no, może go toczyło jakieś tam... Orze, no, nie, jakieś tam właśnie miały jakieś takie no, okropne tak, robacje Brudnymi rękami jak te No tak, a potem stoczyłem przed ducha. Natomiast to, co tu myślę, jest bardzo ważne, to to właśnie stwierdzenie, dlatego, że nie oddał chwały Bogu. I tutaj myślę, że my powinniśmy się tego wystrzegać, żeby z jednej strony nie gloryfikować ludzi, tak jak tutaj, lud głos Boga, a nie człowieka. To jest, wiadomo, ludzkie bałdukwarstwo bezbożnych ludzi, ale i w Kościele niestety niektórzy nie mają tendencję gloryfikowania ludzi. Pastorów. Pastorów, okay. uzdrawiających. No, jeżeli już ludzie ludźmi. to robią, a taki pastor nie powinien tego przyjmować. To, to znaczy, tutaj myślę, że to ma dwie, dwie strony medalu. Mm -hmm. Oczywiście, każdy sługa Boży powinien oddać chwałę Bogu i wystrzegać się i jasno komunikować, że człowiek nie jest godzien chwały. Nie powinniśmy szukać chwały, bo to też jest to, że czasami czytamy, że ludzie szukają próżnej chwały, czyli właśnie od ludzi. Nie? Jest to takie jakieś w człowieku chęcie, żeby inni podziwiali, żeby oklaskiwali, chwalili i tak dalej. I tutaj musimy się wszyscy pilnować, a szczególnie ci, którzy w jakiś sposób przez Boga są używani. Mm -hmm. Tutaj oczywiście On nie był przez Boga używany. On po prostu w swej pyszej i królewskiej pozycji był otaczany taką chwałą. Natomiast myślę, że to stwierdzenie jest takim szerokim stwierdzeniem, które nas powinno naprawdę przestrzegać przed oddawaniem chwały człowiekowi, jakiemukolwiek najbardziej pobożnemu, używanemu przez Boga, sprawiedliwemu, sprawiedliwemu, sprawiedliwemu i tak dalej, to jednak, jeżeli coś jest, to, to duch, duch Święty dziękować, działa. Dziękować dziękuję. Bogu, modlić się o tego człowieka, ale nie gloryfikować człowieka, bo to jest zgubne dla tego, który to robi i dla tego, który odbiera to. A jeśli ktoś nas gloryfikuje, no to my musimy Radować. się temu raczej przeciwstawić, przeciwstawić i zawsze oddać chwałę Podziękować temu, który cokolwiek dobrego przez nas uczyni, a nie przyjmować chwały dla siebie. Mhm. I za postołów, tak. za to z jego dzieło to przez człowieka do Apostoł Apostol Paweł w liście do Korynpian mówi o tym, jak właśnie tam się dzielili w zborze nawet, nie? Ja jestem Pawłowy, ja jestem Abonosowy, ja jestem Kefasowy. I to pokazywało właśnie Paweł mówi, czy leśni jesteście? Mówi, czy Paweł za was został ukrzyżowany? Czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Więc tutaj Widzimy, że i w kościele jest takie niebezpieczeństwo. Ludzie mają tendencję przywiązywać się do pewnych ludzi, i tutaj, akurat nie w tym, myślę, jest jakiś tam rozumiem, że ja też wolę pewnych braci od innych, w takim sensie lubię słuchać pewnych kaznodziejów, jakoś więcej korzystam z ich posługi, ale no, nie wyobrażam sobie, żeby teraz ich gloryfikować. Żeby ich wywyższać, żeby teraz jakoś upotrywać w nich jakikolwiek obiekt chwały. To jest coś, co nie może się pojawić nawet w naszych sercach. Musimy rozumieć, że to są tylko słudzy, tak jak Paweł mówi. Słudzy, z których każdy dokonał tyle, ile dał mu Pan. I tutaj to musimy rozumieć i dobrze jest, mówię, nawet czasami podziękować bratu, siostrze, ale przede wszystkim modlić się za Nim. Kiedy dziękujemy, to też powinniśmy dziękować w taki sposób, żeby Bogu oddać chwałę, a nie tym ludziom. Bo można podziękować w taki sposób, bo ona powiedzieć, dziękuję Bogu za ciebie, bracie, tak. albo dziękuję Bogu za ciebie, tak. siostro. Albo kazania na przykład nieraz ja tak podchodzą jakieś kazanie, O, jakie wspaniałe kazanie nie. No i to, yy, to jest dla tej osoby, która nawet głosi niebezpieczne, no a, a przyjść mhm. i si powiedzieć dziękuję Bogu za Twoje tak. kazanie, nie? Tak, to jest a, Jakże to inaczej. Mhm, tak, dokładnie. Mhm. Także też myślę, że tutaj musimy być ostrożni. Musimy mhm. ostrożnie wybierać słowa, mhm. żeby nie przyczyniać się do wzbicia tak, się kogoś w a raczej dziękować Bogu mhm. i oddawać chwałę Bogu i do tego się zachęcać, żeby nasze oczy były zwrócone na Pana Jezusa, tak. żebyśmy Jego czcili, Jego kochali, a cenili braci, siostry, którzy nam usługują w taki czy inny sposób, ale nie przyczyniali się właśnie do jakiegoś takiego pozbawienia Boga należnej Mu chwały. Tak. Bo widzimy, że tutaj Bóg mówi mojej chwały nie oddam nikomu. Bóg czy tam jest Bogiem zazdrosnym który, który jednak oczekuje że będziemy Jego kochać całym sercem całą duszą i ze wszystkich sił a nie dzielili to z jakimiś ludźmi niestety niektórzy ludzie tak jak tutaj myślę Herod miał w sercu takie upodobanie takim wychwalaniu go i, i niestety w Kościele też takich ludzi nie brakuje którzy widać są chciwi różnej chwały, którzy, którym bardzo zależy na podziwie, na poklasku i robią wszystko, żeby nikomu się nie narazić i wszystkim się podobać Paweł mówi, że gdyby on tak robił, to nie mógłby być sługą Chrystusa mówi, tak. czy chce się podobać ludziom? Mówi, jeśli chce się podobać ludziom, to już nie mogę podobać się Chrystusowi więc to jest ważne, żebyśmy to rozumieli też jeżeli ktoś jest zbyt taki popularny i tylko wszystkim się podoba Pismo mówi uważajcie, kiedy wszyscy, gdy wszyscy o Was dobrze mówić będą tak. Tak? czyli prawdziwy Boży sługa niektórym się narazi. <laughs> będą tacy, którzy będą źle o nim mówili, będą się sprzeciwiać, to dobrze, tak bo to z jednej strony pokazuje, że nie jest właśnie jakimś Lizusem, który się wszystkim chce przypodobać, a z drugiej strony jego trzyma w pokorze, kiedy słyszy kryty krytykanskie słowa czasami. To też, mm -hmm. e, mówię, jest w jakiś sposób e, narzędziem trzymania człowieka w pokorze. Jak źle mówią o nas, to dobrze, by to nie było prawdy. Dokładnie, tak. Żebyśmy nie dawali przyczyny do złorzeczenia, czy mówienia ludzi, no, źle o nas, bo faktycznie źle. To, to... wtedy mają rację. Tak, tak, wtedy się wtedy nie mamy z czego chlubić i chwały z tego nie otrzymamy od Pana. Natomiast jeżeli mówię, czynimy dobrze, jesteśmy wierni, a jacyś ludzie o nas źle Ślą mówią, to, to jakby jest wpisane dobrze. w podążanie za panem Jezusem. Zobaczcie, że tutaj mamy na końcu tego rozdziału jeszcze takie słowa zachęty, czy takie właśnie pokazanie, że w pośród tego wszystkiego, co tu się działo, a więc śmierci Jakuba, rachunku Piotra, później tego zgładzenia Heroda, a słowo Pana się. rozrastało się, albo się rozszerzało i rozmnażało. Czyli te różne wydarzenia, które miały miejsce, przyczyniały się, czy Bóg w pośród nich, poprzez nie, rozkrzewiał dobrą nowinę. I Barnaba i Saul wracają, zabierając ze sobą Jana zwanego Markiem, którego później zabiorą ze sobą w podróż misyjną. I zobaczymy, że Marek się wycofa w połowie podróży misyjnej. I później Barnaba będzie chciał go znowu zabrać, a Paweł się na to nie zgodzi i się rozdziela. Czyli tutaj mamy taki radosny początek ich współpracy. Razem w trójkę wracają, zabierają tego Jana ze sobą, i on okazuje się jest kuzynem Barnaby. Tam później będzie Dalia filmowa, że ja, że ten Jan Marek. Był jakimś tam kuzynem, czy bratankiem, już nie pamiętam, ale jakoś tam spokrewniony jest nim. Więc Barnaba też chociażby ze względu na te więzy rodzinne, ale on chyba taki charakter w ogóle miał. Taki właśnie, że wcześniej Saula widzimy przygarnął i zatroszczył się o niego, więc to było takie, takie, takie dobre serce ten Barnaba miał. Natomiast no, Paweł troszeczkę był bardziej surowy. Natomiast tutaj widzimy, że wracają wszyscy razem z Jerozolimy do Antiochii z powrotem i tam Dary Duch Święty będzie do nich przemawiał i pośle nich, żeby szli i głosili Ewangelię. Także cokolwiek się dzieje, zobaczcie, jakiekolwiek przeciwności, jakiekolwiek prześladowania, to, co jest, powinno być dla nas ważne i to, co powinniśmy zabiegać i na czym się skupiać to, czy Słowo Pańskie się rozrasta, czy Ewangelia się rozszerza. To, czy jesteśmy biedni, czy bogaci, czy jest nas dużo, czy jest nas mało, czy nam się dobrze powodzi, czy nie. No, może to jest ważne dla nas. Ale nie to jest istotą Kościoła. Istotą dla nas powinno być Boże Królestwo i naszą troską i modlitwą i staraniem powinno być rozszerzanie się i rozmnażanie i rozrastanie Słowa Pańskiego. Z jednej strony to jest Boże dzieło, to On działa w sercach, powołuje ludzi, a z drugiej strony widzimy, że wzywa nas, byśmy głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, byśmy byli Jego świadkami każdego dnia. Więc tutaj jest to Boże dzieło, ale Boże dzieło, które wykonuje przez nas, do którego wzywa nas. Tutaj Piotr, Jakub, Paweł, Barnaba i tam wielu innych braci modlili się, służyli, głosili. Wierzę, że też za ich uczestnictwem w tym dziele to słowo się rozrastało i, i rozmnażało. Bo gdzieś tutaj od czasu do czasu mamy takie wzmianki, jak oni głoszą słowo, prawda? Okay. Czytamy, że głosili w Samarii, głosili Helenistą, tak? więc to nie było tak, że to słowo samo się tak rozpowszechniało, tylko oni to robili. Chociaż tutaj jest to a słowo Pana się rozrastało i rozmnażało. Ale w tych różnych miejscach widzimy, że yy, bracia, siostry są zaangażowani w to dzieło. Mm. I Dzisiaj wierzę jest tak samo. To nie aniołowie głoszą. Aniołowie tu widzimy działają, ale oni nie głoszą ewangelii. Ludzie głoszą Ewangelię. Ludzie są powołani, by głosić Ewangelię. Bóg mógłby przez swoich aniołów, prawda? Nikt by ich nie ruszył, nikt by im nie podskoczył. No, mogliby się objawić, no, na ulicach, ulicach zbawić. W domu no był, nie to, już też ten anioł mógł od razu Ewangelię no. głosić, no, a tymczasem posłał właśnie nie? po Piotra. Żeby... Dokładnie. Czyli przychodzi no, Anioł czy do koroniusza, ale nie głosi mu no. Ewangelii, nie? Tylko mhm. poślij pośli po Piotra. Więc widzimy, że to jest Bożym zamysłem, żeby przez kościół Ewangelia była głoszona, a nie przez aniołów. W księdze objawienia mamy taki jedyny fragment, gdzie czytamy o tych aniołach, którzy tam przez niebo przylatują z Ewangelią, wieczną Ewangelią Bożą, a to jest jedyny fragment. Natomiast normalnie widzimy, że, że są oczywiście, słyszymy tam o muzułmanach, że mają sny, że im się Pan Jezus śni, ale zazwyczaj też, nawet w tych snach, zazwyczaj Pan Jezus posyła ich do kościoła. Posyła ich do jakichś wierzących ludzi. Więc nawet w tych snach muzułmańskich, o których słyszymy się dzieje, też często Pan Jezus posyła ich do wierzących. Nie jest tak, że im sam się objawia i koniec, że im głosi Ewangelię i ich zbawia sam, tylko właśnie ich posyłam gdzieś. To jest hmm. ciekawe. Jak, jak się zastanowicie, posłuchacie tych świadectw muzułmanów, to, to najczęściej tak to wygląda. Ja słyszałam takie no właśnie świadectwo muzułmanina. Będę się jakby rozwodzić na sam, jak on tam w był w więzieniu. Hmm. Miał tam różne wizje i tak dalej. Pan Jezus do niego przyszedł, on hmm. uwierzył, mówił, ale jestem w więzieniu. No to ani słowa Bożego dostępu nie ma. No co, co ja tutaj w tym więzieniu Mogę. Następnego dnia ręka się wychyla przez szpara z Biblią. Wszystko jest tak, tak, tak. Także Bóg ma swoje sposoby rozmnażania i rozrastania się Jego słowa, ale my musimy być narzędziami. Musimy być otwarci i gotowi, żeby Pan Bóg się na nim posługiwał. I o to się modlę. Mm -hmm. Módlmy się każdego dnia, żeby Bóg się nami posługiwał, żeby nas używał. Tak jak dzisiaj jedna siostra się dzisiaj modliła, czy jesteśmy w autobusie, czy z sąsiadami, czy gdziekolwiek, żebyśmy byli otwarci. Panie, jak mm -hmm. chcesz mnie użyć? Daj mi odwagę, daj mi mądrość. Pomóż mi nawiązać rozmowę. E... Użyj mnie. Mm -hmm. Bądźmy otwarci. Tak. Szukajmy tego. I wierzę, że kiedy mamy taką postawę, gotowości, żeby Bóg nas użył, to On będzie nas używał, będzie się na nie posługiwał. I Jego słowo także też będzie się wokół nas rozrastało, bo my się o to modlimy, prawda? Modlimy się, żeby ludzie się nawracali, świadkowie, żeby byli ratowani, katolicy, no ale ktoś im musi powiedzieć. Paweł mówi, jak mają usłyszeć, jeśli nie ma tego, który by im głosił, nie? Więc trzeba okay. iść, okay. trzeba to jest iść, bardzo, iść. że świadkowie jechały z odwagą, to robią. Ja na mm. przykład miałam taką sytuację. Jechałam ja mm. trolejbusem, że usiadła koło mnie pani z Ukrainy, i tak zaczęłyśmy rozmawiać. Ja na pewno on otwiera telefon komórkowy mówi: Ja się uczę polskiego, dopiero czy pani może przetłumaczyć, czy ja dobrze to rozumiem? Patrzy, to jest z Biblii, ustępstw. Ja przetłumaczyłam, i ona zaczyna mnie ciągnąć tak. Za język. Mm -hmm. nie, nie dałam się, ale trafiła kosa na kamie, nie, nie, jak to mówią. Ale hmm. tak. Hmm. Takie sposoby. Ale trzeba cię strażnicę pokazała? Czy? Nie, otworzyła tylko fragment z ich tam Biblii. I hmm. mm -hmm. przetłumacz. No, i my też musimy szukać różnych sposobów hmm. i, i modlić się, żeby Pan Bóg dał nam mądrość, odwagę. Otwieram drogi. Najtrudniej, najtrudniej jest wśród sąsiadów, hmm. bo ci ludzie Chyba są w ciągle w rezii, z nami i y, na przykład y, potem mogą nas od, odrzucić, y, być niemili, bo gdzieś w trojobusie, gdzieś tam, no to powiemy i pójdziemy sobie dalej, nie? ale sąsiedzi no, to już trzeba.. No, znamy taki przykład, prawda? Siostry i brata, którzy mieszkali, jakby głosili tam w tym w swojej klatce schodowej i, tak. i po prostu był taki sąsiad, który śmiercią groził, że i, i noż bije w plecy i tak dalej, i tak dalej, ale po chyba 20 latach mogli. Po 20 latach. Ta rodzina rodzice. się nawóża, no. pięciorodzieci. tak, dzieci się tak, ale tak. Po, po 20 latach w klatce schodowej... No. Tak. Cała klatka, tak się nawróciła? Nie, nie, nie, nie. Ta rodzina już no, może i te nie, ruchyna w ruchyna, ruchyna, ruchyna, w tej nie tylko ta rodzina. No, ale było bardzo trudno. I no, no Trudno żyć, bo było tak, tak na coś gdzieś takim tak. Ale mamy na to nie patrzeć. Tak. Pomoduj no. się, kocham jeszcze. <todgrybuj> Pragniemy, aby to Słowo się rozszerzało, docierało do wielu ludzi, aby nasi bliscy, sąsiedzi, znajomi, ludzie wokół, ludzie w tym kraju i poza granicami tego kraju. Póki czas łaski trwa, póki Panie jeszcze ten dzień zbawienia trwa, żeby jeszcze wielu przyszło do zbawienia, wielu przyszło do wiary. Modlimy się, byś używał nas, używał Twego Kościoła, braci, sióstr, w tym dziele głoszenia Ewangelii, dzielenia się Ewangelią. A Ty, Panie, tak jak dzisiaj czytaliśmy, masz wszelką moc, aby uczynić daleko więcej ponad to wszystko, o co Cię prosimy, o co się modlimy. Masz moc dokonywać wielkich rzeczy, wielkich cudów, a czasami w takich zwykłych, codziennych sprawach działaś. Kiedy nawet nie dostrzegamy Twojej ręki, a, a Ty działasz. Daj nam, Panie, wiarę, wytrwałość, cierpliwość, ufność. Daj, żebyśmy też nie ustawali w modlitwie. W każdej sytuacji modlili się bez względu na to, jak silna jest nasza wiara. Bez względu na to, czego się spodziewamy. Daj, żebyśmy nie ustawali w modlitwie. Ty wzywasz nas i zachęcasz, byśmy trwali w modlitwie żebyśmy wołali i przychodzili do Ciebie ze wszystkim. Ucz nas, Panie, modlić się. Ucz nas trwać w tej modlitwie, wytrwały, tak jak tu słyszymy, nieraz 20 lat. Trzeba czekać na cud. Ale cóż to był za dzień, kiedy przyszło to zbawienie, przyszła ta przemiana. Daj, Panie, nam być wytrwałymi, nie zatrzymywać się, nie zniechęcać się, modlić się wytrwale. Oczekując Twojego działania w Twoim czasie, według Twojego zamysłu, daj nam pokornie przyjmować Twoją wolę, nie kwestionować Twojej woli, nie próbować też znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania, ale przyznać wiele razy, że, że dzisiaj nie wiemy, dlaczego tak czy inaczej się stało. Ty, Pani, wiesz. I daj nam tę ufność w Tobie i daj nam to cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Tobą, kiedy wiele rzeczy się wyjaśni. Dostaniemy odpowiedzi na wiele pytań. Daj, żebyśmy tutaj wytrwale w wierze pierwizmowali, oczekując Twojej łaski, Twojej pomocy, Twojego działania. A Tobie, Panie, oddajemy wszelką cześć i chwałę i uwielbienie. I tego też nas ucz, żebyśmy byli Twoimi chwalcami, żebyśmy nadmiernie nie patrzyli na ludzi, abyśmy patrzyli na Ciebie, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. I byśmy Ciebie kochali i żebyśmy zawsze Ciebie w sercach naszych czcili. W Godzinie jesteś, Panie. Amen. Amen. Amen. Amen.